w sobie, obraz Pana Boga. Jak pracowaliśmy na tym obrazie, ponieważ to, co Wam wspominałem, tak, dla mnie to jest bardzo ważne, w zależności jaki obraz noszę w sobie, tak będziemy też przeżywali krzywdę. Bo z krzywdą są złączone takie dwa kolejne bardzo ważne zagadnienia, a mianowicie przebaczenie i pojednanie. Bardzo często mylone pojmujemy je e, albo e, używając sformułowania jako zastępcze, tak, że przebaczenie i pojednanie dla nas jest to to samo i tak niejednokrotnie gdzieś tam się z tym e, spotykam, albo czasami po prostu rozumienie odwrotne, że to, co jest przebaczeniem, my gdzieś tam pojmujemy jako pojednanie, a to, co jest pojednaniem, no, gdzieś tam patrzymy w kontekście e, przebaczenia. O tym będziemy sobie teraz mówić. I ten temat naszej konferencji brzmi w formie właśnie pytania, dlaczego moja krzywda mnie boli. Bo rzeczywiście tak jak przeżywamy krzywdę, możemy aż zauważyć, że krzywda boli, ponieważ bardzo konkretnie dotyczy pewnego zranienia, które pojawia się w moim życiu, a jak jest rana, to z reguły rana. Co robi? Boli. I chcemy teraz właśnie temu się przyjrzeć. Krok ósmy w ogóle brzmi, prawda, zaprowadzić we wszystkim ład. I teraz jak znów patrzymy, krzywda, ład, trochę jakoś to taki zgrzyt się pojawia między jednym a drugim. I taki podtytuł kroku tak, ósmego to jest poczucie krzywdy. Czym jest poczucie? Poczuciu. Dokładnie, czucie poczuciu. Poczucie to jest Panie. czucie po czuciu. Czyli coś poczułem, rzeczywiście ta krzywda nastąpiła i to, co zostało po tym odczuciu, mocnym odczuciu, czyli po tej krzywdzie, to jest to coś, co się ciągnie, ciągnie, ciągnie, ciągnie i w zależności, kiedy ja postawię granicę, to będzie się tak ciągło. Czyli tak najprościej mówiąc, poczucie jest to czucie po Czuciu. I rzeczywiście coś musi się zdarzyć, aby to poczucie zaczęło funkcjonować. Tak? Czyli mamy to mocne odczucie czegoś, co jest wypadową do tego, że my z tym jesteśmy. Czyli inaczej mówiąc, pielęgnujemy to, co się wydarzyło. Coś się zadziało, ja to odczułem i teraz kwestia, co ja z tym zrobię. Czy ja uczepię się tego i będę to pielęgnował, czyli pobudzał to poczucie? Czy rzeczywiście no, przekieruję to moje doświadczenie bólu tak, jak to uczyniła wdowa z dzisiejszej Ewangelii? Tak? Widzę, mam problem, nie daję sobie rady z tym problemem, więc idę do kogoś, kto jest mi w stanie pomóc w tym problemie. Znane dla Was to brzmienie, czy nie do końca? Nie, nie, nie. Czyli które kroki? Tak, kro które kroki? Cisza. No, 1, 2, 3. Tak jest. Jeden, dwa, trzy. Mamy tutaj bardzo konkretnie ukazane te pierwsze trzy kroki. Ja nie mogę, on może, ja mu pozwalam, tak? Czyli rzeczywiście, uświadomienie sobie, że jestem zbyt mały, czyli nie mam mocy, aby rozwiązać problem patrzę, kto ma moc, żeby ten problem rozwiązać i trzecie, idę po moc, czyli szukam pomocy. Taka gra słów, ale też bardzo fajnie to ukazuje. Ja nie mam mocy, wiem, że ktoś ma moc, więc idę prosić o pomoc. Tak? I to się właśnie zadziało właśnie w tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy kobieta tą krzywdę, którą doświadczyła, przekłada tak na tą relację z sędzią. Ja już pomijam kim jest ten sędzia, Jezus go nazywa niesprawiedliwym sędzią, ale my sobie to przełóżmy właśnie na to doświadczenie z Panem Bogiem. Tak? A więc jeżeli ja mam bardzo konkretny problem trudności widzę, że nie mam tej mocy, to nie pielęgnuję tego mojego problemu. bo pamiętajmy, że problemy są po to, żeby je rozwiązywać przeżyć, to możemy przeżywać, to nie wiadomo nie. Rozwiązywać. Problemy są po to, aby je rozwiązywać, tak? Więc tutaj e, no, to, co możemy zrobić, szukać rozwiązania. E, moi drodzy, z racji tego, że niejednokrotnie to, co nas dotyczy urasta potężnego jakiegoś tam stwora, z którym sobie nie dajemy radę, więc warto nieraz, tak, w ogóle usiąść i zapytać kogoś, jak on to widzi. I tutaj znów podkreślam, ja to o tym mówiłem, tak. Nie szukajmy pierwszego z brzegu kogoś, bo może się nagle okazać, że rzeczywiście zamiast mi pomóc, to on jeszcze mi zaszkodzi. Ale tak czasami warto mieć, w prokach, my to nazywamy sponsor, nie. Warto mieć takiego sponsora, z którym usiądę i przegadam jakąś tam rzecz, jakiś tam problem, po to, aby rzucić na tą sytuację takie światło z zewnątrz, tak? I ta osoba nagle okazuje się tym narzędziem w ręku Pana Boga. Bo to, co mówię, że my, kiedy zostajemy z krzywdą sami, to co się zaczyna, zaczyna dziać? Ona zaczyna rosnąć tak jak ciasto tłuszczowe, tak? że wsadzamy drożdże w ciasto, tak, jest mała tam jakaś kubka tego ciasta, nie, A jak to zostawiamy, to w pewnym momencie zaczyna z garnka ta aż wypływać, tak. I tak samo jest z krzywdą. Jeżeli ja tą krzywdę doświadczam, jeżeli ja z nią nic nie będę robił, ona będzie mi tak urastać, urastać, urastać, do momentu, kiedy zacznie mi się ulewać. I to wtedy jest w ogóle nie fajne, no bo to wtedy zaczyna też dotykać innych, nie. Dlatego warto reagować w miarę szybko, nie pod wpływem emocji, że mam teraz gniew, nie i idę i moją krzywdą chlapię. To tu, to tu, to tu, to na kogoś, to na przyjaciela, to na dzieci, to na rodziców, to na współmałżonka, tak? Tylko rzeczywiście dajmy sobie chwilę czasu, niech to w nas, tak, prawda, ochłonie, tak? I rzeczywiście idę i przegaduję. I wtedy rzeczywiście podejmuję decyzję, co ja mam z tym zrobić, tak? Rzeczywiście e, wystarczy, że sobie przegadam, ci się nie zajdzie i, i już to załatwione, czy potrzebuję szukać kogoś innego. I tutaj to, co moi drodzy, jest takie ważne, tak, to dla mnie w moim przeżywaniu krzywdy, żeby w to wszystko zaprosić Pana Boga. Dlatego ten obraz Pana Boga dla nas był tą, takim tematem wyjściowym. Bo jeżeli ja mam skrzywiony obraz Pana Boga, jeżeli odnajduję się w którymś z tych fałszywych obrazów Pana Boga, to też, słuchajcie, będzie mi trudno z tym problemem pójść do Pana Boga. Bo na przykład będę czuł się przez Niego oceniony, skrytykowany, może będę musiał coś zasłużyć u Niego i tak dalej, i tak dalej. W zależności, jaki obraz Pana Boga, takie też podejście będzie odnośnie no, oddania tej krzywdy albo nieoddania. Teraz, jeszcze zanim tak sobie nazwiemy tą krzywdę, mówiłem o tym doświadczeniu przebaczenia i pojednania. I zwróćcie uwagę, bo takie, jeżeli jesteśmy jeszcze w tym temacie Boga. Jeżeli chodzi o to przebaczenie, tak, bo pielęgnowanie krzywdy, ono nas po prostu zatrzymuje w miejscu. To jest niestety, ale bardzo trudne w przeżywaniu, bo pielęgnowanie krzywdy to jest tak, jakbyśmy zarzucili kotwicę u, statka, u statku. Tak? Że nagle ta kotwica opada i ten statek dalej nie popłynie. I tak jest w naszym życiu. Że nagle ta kotwica jest tak mocno utwierdzona w tą moją krzywdę, że statek mojego życia nie za bardzo się poruszy. Tak czasami gdzieś go tam buja tak? na, tym, na tej wodzie, na tym morzu, ale tak naprawdę ten statek dalej nie popłynie i to jest krzywda. I w tym momencie, moi drodzy, żeby dalej pójść, potrzebuję co? Doświadczenia przebaczenia. I teraz do, do tego doświadczenia przebaczenia, wejście w przebaczenie, potrzebujemy dwóch osób. Kogo? Jesteście po krokach? Ja i Pan. Bóg. Krzywdzony, krzywdziciela tutaj nie potrzebuję. Moi drodzy, ja i Pan Bóg, przebaczenie jest jednorazowym aktem woli. Pamiętajmy o tym. To nie jest to, że ja teraz po tysiąc razy będę powtarzał przebaczam, Bo przebaczenie polega na tym, że mam wolę, aby powiedzieć przebacza. A dalej to już jest tylko konsekwencja czy jestem słowny i biorę odpowiedzialność za to, co powiedziałem, czy nie. Ale z racji tego, że krzywda mnie boli, to żeby ten ból nie przysłaniał mi tego aktu woli, którym jest e, słowo przebaczam, potrzebuję Pana Boga. Bo pamiętajmy, że rany nie jest w stanie nikt nie uleczyć, ani ja, ani ten, który mnie skrzywdzi, bo przyjdzie i będzie prosił o przebaczenie. Tą ranę może uzdrowić tylko Pan Bóg. Te wszystkie deficyty, które gdzieś tam się pojawiają, te nasze oczekiwania niespełnione i tak dalej, bo to bardzo często jest podłożem krzywdy, może mi zaspokoić Pan Bóg. Dlatego do przebaczenia jestem potrzebny ja i Bóg. Jeżeli zabraknie Pana Boga, to będę naprawdę pielęgnował moją ranę. I ta rana będzie mnie bolała. I tutaj już mamy po części odpowiedź, dlaczego moja krzywda mnie boli. Bo może za mało przestrzeni dla Pana Boga. Może za dużo mnie jest w tej ranie, a za mało Pana Boga. Dlatego tutaj, moi drodzy, no jeżeli widzę, tak, że, że zaczyna we mnie... Tak krzywda kiełkować. Na kolana wiem, że to jest bardzo trudne. Sam niejednokrotnie przeżywam krzywdę i, i czasami no, wrę wręcz te kolana nagle dostają takiego sparaliżowania tak, i ciężko uklęknąć, ale zmusić się do tego, aby mhm. uklęknąć i resztę zostawić już Panu Bogu, tak. Nieraz trzeba wykrzyczeć tą moją złość, którą mam w stosunku do tego, co się dzieje, nawet tą złość, którą mam względem Pana Boga. Pan Bóg naprawdę się nie obraża. Pan Bóg chce, abyśmy byli autentyczni w relacji. Czyli nie to, że za drzwiami kaplicy, tak? Mam nerwa i tam będę, prawda, rzucał piorunami, a otwieram drzwi, uśmiech na, na buźkę, tak, maska numer 15. Panie Boże jest OK. Zajmie się moim życiem, tak? Nie, idę i mówię. Boże to mnie boli boli mnie mój mąż, bolą mnie moje dzieci, boli mnie taka czy taka relacja. Też, moi drodzy, ja tego się uczę i bardzo mi się podoba to sformułowanie, bo w momencie, kiedy przychodzę i mówię, Panie Boże, mam problem z mężem, Panie Boże, mam problem z moim przełożonym, Panie Boże, mam problem z moim dzieckiem, to co robię? Szukam dyżurnego winnego. I co? I znów zaczynam się krzywdzić siebie samego. Bo nie widzę rzeczy, takim, jakimi one są, tylko po prostu zaczynam szukać dyżurnego winnego. Tak, żeby odsunąć od siebie jakiekolwiek podejrzenia. Że coś mogło być nie tak. Ja to się właśnie na krokach nauczyłem tego sformułowania, kiedy coś jest nie tak, mówię, boli mnie na przykład mój przełożony. Nie, czyli nie szukam dyżurnego winnego, tylko odsłaniam ranę w relacji, jaką mam. Że jest to relacja pomiędzy mną, a na przykład moim przełożonym, tak? I wtedy rzeczywiście tak już w miarę spokojnie mogę o tej ranie mówić, tak? Że z mojej strony wygląda to tak, mam poczucie, że wygląda z jego strony tak, nazywam sobie to, Panie Jezu, nie potrafię tego rozwiązać, więc Tobie to oddaję i proszę Cię, uzdrawiaj moją ranę. I też... Taka bardzo krótka modlitwa, którą ja czasami stosuję. Panie Jezu, siłą woli ja przebaczam, a Ty uzdrawiaj moją ranę. I to po prostu zostawiam. Tak? Ona nieraz tam się jątrzy jeszcze, bo rzeczywiście te, te rany emocjonalne są bardzo głębokie i bardzo bolą, tak? ale to nie oznacza, że one muszą cały czas boleć. W zależności jeszcze raz podkreślam, na ile wprowadzę w tą ranę Pana Boga, na tyle rzeczywiście ten proces będzie gdzieś tam trwał. I teraz moi drodzy, tak jak w przypadku przebaczenia, przebaczenie nastąpi zawsze, kiedy ja w nie wchodzę, czyli mam gotowość powiedzieć to słowo przebaczam. Tak. Przechodzimy do tego drugiego elementu, którym jest pojednanie. Potrzebujemy trzy osoby i teraz już myślę, że już wiecie o kogo chodzi. Ja, osoba, która mnie skrzywdziła, przepraszam, nie skrzywdziła albo ja skrzywdziłem i pan Bóg. I tak jak w przypadku przebaczenia, przebaczenie będzie zawsze, kiedy mam gotowość, tak w przypadku pojednania do pojednania czasami może po prostu nie dojść. I teraz, moi drodzy, ja mogę być gotowy na pojednanie, mogę mieć tą chęć wyciągnięcia ręki, uporządkowania relacji, natomiast może okazać się, że ktoś takiej gotowości nie ma. I teraz właśnie potrzebny mi jest tutaj Pan Bóg, po co? Po to, żebym nie wszedł w kolejną krzywdę. Bo gdyby tego Pana Boga zabrakło, ja idę ukorzony i mówię, źle zrobiłem, jeśli jesteś w stanie, przebacz mi, a ktoś mi powie, odejdź, tak delikatnie mówię, odejdź, no to co? Ja takie intencje, ja wyciągam ręce, a on mnie tak potraktował? Czyli znów kolejna krzywda, ewentualnie takie zatroszczenie się tą wcześniejszą i takie pielęgnowanie tego, co, co było przedtem. A jednak miałem rację, nie warto. Natomiast jeżeli my zapraszamy Pana Boga do tego pojednania, tak, to rzeczywiście widzę, co? Ja mam gotowość, ale ta druga osoba nie ma gotowości. I przyjmuje tą osobę taką, jaką jest. Ma do tego prawo. Tak jak ja mam prawo do przeżywania swojej krzywdy, mam prawo do tego, że nagle dzięki łasce Bożej otrząsłem się i idę prosić o to przebaczenie, tak samo ta osoba ma prawo do tego, aby powiedzieć nie. I tutaj właśnie jest ta ogromna rola Pana Boga. I znów odwołam się do tego, co już było. A mianowicie... Jeżeli mam ten obraz Boga nieskrzywiony, jeżeli jest to prawdziwy obraz Pana Boga, to rzeczywiście Pan Bóg mnie przeprowadzi, jak to psalmista mówi, przez ciemną dolinę. Bo czasami ta krzywda jest po prostu tą ciemną dolinę, o której mówi psalmista, tak? że przeprowadza mnie przez ciemną dolinę i wjedzie mnie na zielone pastwiska. Dlatego tutaj, moi drodzy, też abyśmy mieli taką świadomość, że Pan Bóg jest po naszej stronie, a nie tak, jak czasami nam się wydaje, mając te zniekształcone obrazy Pana Boga, że Bóg jest przeciwko mnie albo po stronie mojego krzywdziciela. Jeżeli ja jestem w trakcie rozprawy sądowej i ta osoba gdzieś krzywdzi i ja przebaczam jej, ale do tego pojednania to najpierw ten proces, kiedy zakończy się krzyż, tak? Mhm. Tak, bo wiecie, no to jeszcze raz podkreślam, tak? No tutaj wy jesteście w trakcie pewnego procesu, tak? Wy nie wiecie, co tam się dokona, tak? Idziecie na tą salę i to, co przedtem było mówione, no, nasze sądy są jakie są, tak? E więc w tym momencie, tak, jeżeli ja jestem w samym centrum krzywdy, no to nie oczekujmy to, że od razu pojednanie nastąpi, tak. Ja mogę być przed procesem już w przebaczeniu, tak, bo widzę, że to do niczego nie prowadzi, tak, i ja nie chcę iść z obciążeniem, tak, ale to nie oznacza, że proces tej krzywdy, który się, który się dokonuje chociażby w tym procesie sądowym, on został urwany. Nie. Więc to musi w jakiś sposób gdzieś wybrzmieć, zakończyć się, po to, żeby rzeczywiście zrobiła się też przestrzeń do tego, aby wejść w doświadczenie pojednania. Bo ta rana w tym momencie, szczególnie jeżeli chodzi o te świeckie procesy rozwodowe, tak, no to w tym momencie ta rana bardzo często będzie po dwóch stronach. Tak. To nie tylko to, że ja mam ranę, bo współmałżonek mnie zostawia, ale również ta druga osoba, ten współmałżonek ma swoją ranę, dlatego, dlatego chce ode mnie omieść, tak. Więc tutaj no właśnie, no tutaj też nie możemy jakoś tak generalizować każdą sytuację, musimy rozważyć osobno tak? I, i przyjrzeć się, co tam się zadziało, że doszło aż do tego stopnia, że nagle no, pojawia się ta bardzo trudna rzeczywistość, którą jest rozwód. Nie? <śmiech> Dobrze, i teraz, moi drodzy, tak jeszcze na temat troszeczkę tej krzywdy, zanim jeszcze sobie ponazywamy, bo w pracy, w grupach będziemy gdzieś tam przyglądać się tym krzywdom, które sobie wyrządzamy drugiemu człowiekowi. Chciałbym, abyśmy jeszcze zobaczyli, czym jest to poczucie krzywdy. tak? Poczucie krzywdy często wyraża się w postawie braku akceptacji tego, co zewnętrzne, jak również tego, co jest w nas, tego, jacy jesteśmy. Ten brak akceptacji mówi o przeżywaniu swego rodzaju straty. tak, Czyli krzywda pokazuje mi, że czegoś nie mam, czego bym na przykład chciał, czego oczekuję, co miałoby być. tak, Bo na przykład, tak, jeżeli rzeczywiście no, ja mam oczekiwania w stosunku do mojego współmałżonka, że on będzie mnie szanował, jeżeli tego nie ma, to zaczynam wchodzić krzywda. Skoro tak jest, to rzeczywiście przede wszystkim będę przeżywał co? Stratę, bo nie mam tego, co bym chciał. Tak? I teraz, no właśnie, ta strata jest przeżywana w różny sposób. Czyli w sytuacji przeżywania straty zazwyczaj, zazwyczaj czujemy duży dyskomfort. Mamy wówczas tendencję, by raczej uciekać przed poczuciem straty, niż zaakceptować rzeczywistość taką, jaka ona jest. I teraz znów taki kolejny, kolejna rzecz, która za tym idzie. Już mamy tą stratę. Stratę ciężko nam jest gdzieś tam przeżywać, no bo jeżeli mamy jakieś to oczekiwania, one nie są spełnione, tak? No to to mnie zaczyna gnieść, tak? I teraz, no właśnie, kiedy coś tracimy, najczęściej czujemy się winni. Czyli pojawia się poczucie winy. Coś zawaliłem. Czyli czujemy się winni, że dopuściliśmy do takiej sytuacji, żeby sobie poradzić z poczuciem winy, przeprowadzamy na sobie zabieg które polega na tym, że poczucie winy zamieniamy na poczucie krzywdy. To jest odpowiedzialność za własną postawę przerzucamy na przykład na kogoś, kogo możemy obwinić za sytuację, w której się znaleźliśmy. Czyli to jest taki twór, który nazywamy krzywdowiną, winą, czy wino krzywdą. Tak? Patrzę, coś tracę. Coś nie wyszło, mam poczucie winy. Z racji tego, że odczuwam dyskomfort, więc zacznę sobie szukać dyżurnego winnego. Jak już znajdę tego dyżurnego winnego, to już to poczucie winy urasta mi w poczucie krzywdy. Chociażby no właśnie to, co mówiłem w tej relacji małżeńskiej. Yy, oczekuję od mojego współmałżonka szacunku i mam poczucie winy, że ja coś tam nie zrobiłem, że on się na mnie teraz gdzieś tam wyżywa. No ale później, no właśnie, jest mi z tym trudno, więc zaczynam sobie kombinować. tak No ale tak naprawdę ja co mogłem, to zrobiłem. Były dobre obiadki, były gdzieś wyjścia do kina i tak dalej, a z jego strony co było? No nic nie było. Więc tak naprawdę to on mnie skrzywdził, bo nie było odwzajemnienia mojej miłości. A więc to nie ja jestem winny, ale winien jest. On czy ona? I teraz, moi drodzy, o wiele łatwiej nam jest przeżywać krzywdę wtedy, kiedy kogoś gdzieś tam obwiniamy i możemy się na kimś wyżyć, niż przyznać się do tego, że to ja zawaliłem. No bo jak uderzać w siebie? Nie? Jak gdzieś tam się pogrążać tak, że ja zrobiłem coś źle? Nie. Lepiej sobie znaleźć tego dyżurnego winnego, czy to będzie właśnie tym, co mówiłem, współmałżonek, czy jeszcze łatwiej i tak zewnętrznie, bo wewnętrznie to nie, ale zewnętrznie najlepiej to poczucie krzywdy przerzucić na Pana Boga. Dokładnie. Bo no właśnie, z racji tego, że Bóg szanuje naszą wolność, więc też nie działa na zasadzie wstryknięcia, więc no właśnie, wylewam moją niezgodę, złość, strzelę sobie focha w stosunku do Pana Boga, nie pójdę do kościoła i jakoś sobie będę radził sam. Czyli znowu wracamy do obrazu Pana Boga. Jaki ten obraz Pana Boga jest? To jest dla nas w miarę w cudzysłowiu bezpieczne, ponieważ od razu konsekwencji nie doświadczamy. Te konsekwencje będą za jakiś czas, kiedy głupot narobimy, tak? to wtedy rzeczywiście no, patrzymy, no ups, coś się dzieje. I wtedy jak trwoga, to do Boga. I czasami bywa tak, że, że konsekwencje już są tak opłakane, że ja zegnę te kolana, jestem w kościele, widzę, że to nie za bardzo działa, szybko Pan Bóg jakoś tam nie odpowiada, tak, bo jednak nawrócenie jest procesem, więc pogłębiam swoją krzywdę, poczucie krzywdy w stosunku do Pana Boga i tutaj ten krąg się jakoś tam zacieśnia tak? I, i tak naprawdę zaczynam dusić się w tym, co gdzieś tam czasami sobie wywołałem. Nie? Czyli tutaj też, żebyśmy mieli tą świadomość, jeżeli przeżywam krzywdę, co z nią robię. Czy przerzucam ją na kogoś, czy też przyglądam się, jaki ja miałem udział w tej krzywdzie. Tak? Co z mojej strony się zadziało, że doszło do jednej czy do drugiej sytuacji. Dalej, moi drodzy, to takie postrzeganie krzywdy, tak, to jest też, no właśnie dla mnie to, co w takim przeżywaniu krzywdy jest bardzo ważnego, takie moje subiektywne spojrzenie na, na krzywdę, która jest przeżywana tak w takich dwóch odsłonach, a mianowicie, e, krzywda realna i też taka krzywda gdzieś bardziej taka wymuszona tak, przez nas. Bo kiedy jest krzywda realna? Ja podam to na takim przykładzie, który myślę, że nam to w miarę tam zobrazuje. Powiedzmy, żona piecze bardzo dobre torty. Ja lubię dobre ciasto. I idę do tej żony i mówię, kochanie, może byś upiekła dla mnie to ciasto. Żona przyjmuje, mówi ok. No i tak czekam 1, 2, 3 dni, nic z tego. Idę drugi raz, mówi kochanie, umawialiśmy się na ciasto. Czy będzie to ciasto, czy nie? No i żona mówi dobrze zrobię. I znów mija tydzień, tego ciasta nie ma. Mogę powiedzieć, że mam krzywdę, czy nie? Tak, i to jest realna krzywda. Jeżeli my się o coś umawiamy, jeżeli to nie jest spełnione, to rzeczywiście mogę poczuć się skrzywdzony. Tak? Jeszcze no właśnie jak porozmawiam z tą żoną i ona mi wprost powie: "To słuchaj, nie mam czasu." Nie? I to jest takie bardzo gdzieś tam a widzę, że siedziała i seriala oglądała, nie? No to rzeczywiście jest to realna krzywda, ponieważ myśmy się o coś umawiali i nie została umowa, z umowy nie została ta osoba się nie wywiązała, tak? Natomiast moi drodzy, to co nam się czasami wydaje, że, że jest to krzywda, kiedy byłaby taka sytuacja, no właśnie, żona robi dobre ciasta, no i ten mąż sobie tak myśli, skoro ona tyle tych ciast robi, to dobrze by było, jakby ona dla mnie zrobiła to ciasto. No i tak czekam, tydzień domyśli się, czy się nie domyśli? Nic z tego, nie? Mówię, kochani, jakie te twoje ciasta są dobre. Ona jeszcze tak się czuje, o, dzięki. No i tak, zrobi to ciasto, czy nie zrobi? Nie ma tego ciasta, tak? Już mnie tam zaczyna nosić, nie? Przecież ona mnie nie kocha. Mówię jej, że jej ciasta są dobre, ona mi tego ciasta nie chce zrobić. Wchodzę w poczucie krzywdy, ale to nie jest realne poczucie krzywdy, bo komunikatu żadnego nie było. Właśnie, powinna się domyśleć. I to jest właśnie ta nierealna krzywda, tak? Powinna się domyśleć. Od razu mówię... Nikt nie musi się niczego domyślać. Albo dajemy konkretne komunikaty i wtedy mogę rzeczywiście w jakiś sposób powiedzieć, że ktoś się z czegoś nie wywiązał, albo nie, oszukujmy samego siebie, że ktoś mnie krzywdzi. Bo ja naprawdę nie jestem do tego, żeby się domyślać. Oczywiście jednym z języków miłości jest to, że jestem uważny na potrzeby mojego współmałżonka, czy na mojego dziecka, czy na mojego rodzica. tak? Ale to są tylko takie gesty, taki język miłości, kiedy rzeczywiście znam mojego współmałżonka, moje dzieci, moich rodziców i w ramach tej, no właśnie, to, że ich kocham, to staram się zareagować na jego potrzeby, ale to jest tylko i wyłącznie moja inwencja, ponieważ kocham. Ale jeżeli mam jakieś oczekiwania względem czy mojego współmałżonka, czy kogokolwiek, to daję bardzo konkretne komunikaty. Po to, aby nie stwarzać sobie takich nierealnych krzywd. A tego jest bardzo dużo, a szczególnie dzieci potrafią to super wykorzystać. Wbijać nas w poczucie winy, tak, a my to kupujemy i później dzieci zauważą, aha, to działa, to działa, można, na czymś, można tutaj coś ugrać, więc tym bardziej będą nas nakręcać tak, i, i będą no, po prostu gdzieś tak fajnie kombinować, że otrzymają to co? Są, ponieważ wpędzają rodzica w poczucie winy. Tutaj mam bardzo konkretny przykład na myśli, jak właśnie e, znajomy, taki dosyć wybuchowy, tak, e, i, i za każdym razem, jak wybuchnął na dzieci, no to później w ramach zadośćuczynienia co robią? Prezenty, tak. Więc po pewnym czasie, jak dzieciaczki sobie to zauważyły u tatusia, co zaczęły robić? Dokładnie. Wprowadzały tatusia w złość po to, żeby później pojechać do galerii i coś, żeby nowego było. Tak? A tatuś był tak podatny na to, mówię, to taka forma zadośćuczynienia, tak, nawrzeszczał na dziecko, to czuł się winny, więc jechał do galerii i robił drogie zakupy. Czyli słuchajcie, pamiętajmy, że to jest bardzo duża różnica. Jeżeli będziemy wchodzić to już ta ostatnia konferencja. Jeżeli będziemy wchodzić w zadośćuczynienie, to zadośćuczynienie dotyczy tylko realnej krzywdy. To, że ktoś sobie czy ktoś nas wbija w poczucie winy, czy że ktoś sobie wymyślił, że jest skrzywdzony we, ze, przeze mnie, to nie oznacza, że rzeczywiście ja realnie kogoś skrzywdziłem. Dlatego ósmy krok już nas zaprasza do tego, nawet w tym kolejnym takim podtytule. Sporządziliśmy listę osób, którym wyrządziliśmy krzywdę i postanowiliśmy im zadośćuczynić. I tutaj no właśnie, moi drodzy, to jest to, że staramy się rzeczywiście przez te nasze różnego rodzaju te ćwiczenia zobaczyć, czy to jest realna krzywda, czy nierealna krzywda. Bo jeszcze raz podkreślam, zadośćuczynienie nie dotyczy krzywdy, którą sobie ktoś wymyślił w stosunku do mnie. Więc tutaj też o tym pamiętajmy. Tak, albo ja sobie wymyśliłem w stosunku do kogoś. To, co już też wspomniałem, słuchajcie, poczucie krzywdy blokuje nasz rozwój i o tym też pamiętajmy, to co mówiłem o tej kotwicy, tak, że nie pójdziemy w rozwoju, szczególnie tym duchowym, wewnętrznym, do przodu, dopóki nie będziemy mieli puszczonej krzywdy. Dopóki tego i tej kotwicy nie podniesiemy, statek dalej nie popłynie. Dlatego tutaj, no właśnie, starajmy się i to dziesiąty krok nas do tego zaprasza, tak, aby co robić natychmiast, wchodzić właśnie w doświadczenie e, e, przebaczenia i pojednania na tyle, na ile jest to możliwe. I temu pomagają nam wszelkiego rodzaju strategie Miłości. strategie życia. życia. Dokładnie. I tak jak mieliśmy strategii przeżycia bardzo dużo, to tam jest ileś tych strategii przeżycia, które gdzieś tam się staraliśmy w czwartym kroku odnaleźć, to jeżeli chodzi o strategię życia, jest tylko jedna. Miłość. Tak jest. Jedynym takim paliwem na dobre funkcjonowanie i życie jest miłość. I tutaj, moi drodzy, to co też ważne jest, abyśmy teraz przyglądali się, jaką miłość nosimy w sobie. I tej miłości, to co znów wspominałem, uczymy się od Pana Boga. Czyli skoro Bóg jest miłością, poznając Boga, poznajemy czym jest prawdziwa miłość. I to bardzo pięknie nam zebrał wszystko w jednym miejscu. Święty Paweł w hymnie do miłości. Tak, więc to mamy gdzieś tam właśnie w Piśmie Świętym, gdzie mamy to pięknie opisane, czym jest prawdziwa miłość. I teraz, moi drodzy, taka ostatnia rzecz, którą chciałbym tutaj w tej konferencji też zawrzeć, bo to będzie też w jakiś sposób wasza zarówno praca indywidualna, jak i grupowa. Abyśmy też zobaczyli, jakie są te rodzaje krzywd, które wyrządzam sobie lub wyrządzam drugiemu człowiekowi. Ta lista jest taka dosyć długa, ja tylko tak przynajmniej zasygnalizuję te krzywdy względem siebie. Bo moi drodzy, to co dla mnie też jest takie ważne w przeżywaniu miłości, tutaj jeszcze taka malutka dygresja, która nam pomoże jeszcze bardziej zrozumieć właśnie to krzywdzenie siebie, a mianowicie dla mnie, w moim przeżywaniu i w tym, co widzę też w Piśmie, w Piśmie Świętym, miłość jest gradalna, tak? czyli ma stopnie. I z jednej wprowadza nas w drugą, a druga wprowadza nas w trzecią. Jest to przekazanie miłości. My tak skracamy Boga i bliźniego, ale w środku jeszcze ktoś jest. Kto? Ja. Dokładnie. A więc yy, otwartość na Pana Boga, miłość, którą gdzieś przeżywam w stosunku do Pana Boga, otwiera mnie na miłość względem siebie. Dlaczego? Bo jeżeli czuję się zaakceptowany, przyjęty i kochany przez Pana Boga, to wiem, że Bóg mnie stworzył z miłości i mogę w czymś nie domagać, ale przyjmuję siebie takim, jakim jestem, akceptuję siebie, czyli kocham siebie. Jeżeli będę kochał siebie, otwieram się na miłość bliźniego i ta miłość będzie miłością nieraniącą. Bo w momencie, kiedy nie kocham siebie, nie szanuję siebie, wchodzę w tak zwaną miłość do drugiego człowieka w formie zasługiwania. Ja będę rzeczywiście okazywał różnego rodzaju gesty miłości, ale tylko po to, żeby coś zyskać dla siebie. Na przykład uważność, na przykład wdzięczność czy przywiązanie. I w tym momencie rzeczywiście na przykład wchodzę w różnego rodzaju dzieła miłosierdzia, chcę na przykład zrobić coś dobrego dla mojego współmałżonka, dla mojego dziecka, ale broń Boże, żebyś mi to nie odwzajemnił. I nieraz właśnie tak my tego doświadczamy, ja przynajmniej gdzieś tam doświadczam, też w tej naszej rzeczywistości wiejskiej. Kiedy co? Są przepisywane tak zwane te majątki, tak, rola i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje tak, że, że ojciec, nie? No, żeby te dzieci przytrzymać w domu, nie? przepisuje całe, całe pole, gospodarstwo i tak dalej. No i tak, no, bo Cię kocham, to Ci to daje, ale nagle dziecko dochodzi do wniosku, co? Trzeba gospodarstwo zmodernizować, a tatusia zaczyna nosić. Co? Całe życie kosiło się kosą, a ty kombajnem chcesz kosić? Przecież ile się zmarnuje zboża? I ty będziesz inaczej to robił? I nagle pojawia się konflikt. I później ten rozgoroczony ojciec, matka przychodzą. My naszą krwawicę przepisaliśmy na to dziecko. On nie szanuje nas w żadnym stopniu. Wypiął się na nas, a teraz w ogóle chce sprzedać to pole i iść w świat. No moi drodzy, gdzie tu jest miłość? Gdzie tu jest realna krzywda? Jeżeli ja komuś coś przepisuję, to mu to oddaję i to ten ktoś już zaczyna tym prawda, dysponować. Nawet jeżeli podejmuje decyzję tak, że on to sprzedaje, to jest jego sprawa. I wiem, że to jest bardzo bolesne i niektórzy nie mają na to zgodę, ale popatrzcie, jak w ten sposób krzywdzimy samych siebie. Bo mam bardzo konkretne oczekiwania względem tego mojego dziecka, że, że, że on będzie wdzięczny, że mnie jeszcze dochowa, że się mną zajmie, a nagle dziecko sprzedaje i wyjeżdża i zostaje z niczym. Skrzywdziło mnie to dziecko, czy nie skrzywdziło? No nie. Nie. Bo ono ma prawo decydować już o swojej własności. Chyba, że mamy tam gdzieś zastrzeżone to, tak? Że, że gdzieś tam jest jakiś zapisek. Nie wiem, że to dziecko ma mnie dochować, że ja mam mieć miejsce w tym domu tak do śmierci. Czy jakiś tam inny zapis. Tak? Więc jeżeli są takie klauzule, to OK. Ale jeżeli nic takiego nie ma, to pamiętajmy, że jeżeli czy to na dziecko, czy na kogokolwiek przepisujemy coś, to już przestaje to być moją własnością. Ja już nie powinienem mieć jakiejkolwiek pretensji, że to jest nie tak, jak bym chciał. Bo to już ta osoba tym dysponuje. Czyli no właśnie, jeżeli ja nie potrafię pokochać siebie, to będę działał tak bardzo interesownie tak, że coś z tego będę miał. Czyli ta miłość, która to, co mówię, trzystopniowa miłość, która jest doświadczeniem miłości Boga otwiera mnie na miłość siebie samego, a miłość siebie samego otwiera mnie na doświadczenie miłości bliźniego i wtedy w żaden sposób nie będziemy się ranili. A nawet jeżeli pojawią się kryzysy, to tylko po to, aby ta miłość się bardziej rozwijała. I kiedy krzywdzimy siebie, Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich rzeczy. A mianowicie, krzywdzimy siebie, gdy wypieramy poczucie winy. Wtedy krzywdzę siebie. Dlaczego? Ponieważ zaczynam obwiniać innych. Kiedy wypieram poczucie winy, bo nasze sumienie też jest taką, powiedzmy, Sumienie nam pokazuje też bardzo często, że coś jest nie tak, dlatego mamy te wyrzuty sumienia, tak? Więc jeżeli mamy te wyrzuty sumienia i nie przyglądamy się temu, ale no właśnie, zaczynamy obwiniać innych, to krzywdzę samego siebie. Dlaczego? Ponieważ nie korzystam z tego narzędzia, które daje mi Pan Bóg. To sumienie ma mi mówić, słuchaj, coś się dzieje, zaraduj. A jeżeli moja reakcja jest taka, hm, szukam dyżurnego winnego, tu ja już nie będę słuchał od swojego sumienia i zaczynam krzywdzić siebie, uderzając w drugą osobę. Dalej, wyolbrzymiamy własną winę. To jest druga krzywda, którą sobie wyrządzamy. Wyolbrzymiamy własną winę. Rzeczywiście mogę coś zrobić nie tak, ale to też, moi drodzy, każdy z nas pra ma prawo do tego, aby upaść. Nie mamy prawa do czego? To jest diabelskie? Tak jest. Leżeć na tej ziemi. Tylko mamy podnieść się. Powstać. Nie mam sił wołać do Jezusa. I rzeczywiście, jeżeli mam to e, poczucie winy, wiem, że coś złego zrobiłem, tak? To rzeczywiście reaguję na to i staram się wejść w doświadczenie zadośćuczynienia, a nie to, że zaczynam sobie, że tylko powiem, dowalać. Czyli jeszcze bardziej siebie obwiniamy, krytykujemy, karzemy siebie samym. Ile jest takich sytuacji, że ja dla siebie samego jestem sędzią, prawodawcą i katem. Trzy w Super. Dlatego tutaj, no właśnie, ta krzywda, którą robimy samym sobie. Dalej, moi drodzy, trzecia taka krzywda, którą robimy sobie, usprawiedliwiamy własną winę. Czyli jedna skrajność to jest, że sobie dowalamy, a druga skrajność jest to, że zaczynamy się usprawiedliwiać. Nic się nie stało. Czyli wtedy wówczas nie jesteśmy uczciwi wobec siebie, bo oszukujemy siebie i nie bierzemy odpowiedzialności za siebie i swoje życie. To jest właśnie ta największa krzywda, że nie bierzemy odpowiedzialności za własne życie. Kolejną krzywdą, którą robimy sobie, to jest gdy krzywdzimy drugiego. Wówczas nie szanujemy godności drugiego człowieka, poniżamy go, traktujemy instrumentalnie, naruszamy jego granice. Czyli w tym momencie nie tylko dotykamy tej osoby, ale również siebie, ponieważ my zaczynamy traktować drugiego jak przedmiot. Czyli moje też gdzieś tam patrzenie na, na drugiego jest bardzo przedmiotowe, a nikt z nas nie jest przedmiotem. Czyli popatrzcie się, że to jest uderzenie w drugiego, co rykoszetem odbija się we mnie. Że ja w tym momencie zaczynam źle postrzegać rzeczywistość. Na przykład, bo mi się należy. Może i tak. Kolejną krzywdę, którą sobie możemy wyrządzić, piątą, usprawiedliwiamy krzywdziciela. Tak? To też jest takie w nas godzące. Wówczas jako osoby dorosłe nie stawiamy sobie granicy, to jest nie wyrażamy swojej niezgody na bycie krzywdzonym, a raczej z lęku dopasowujemy się, bierzemy winę na siebie. Tak? Czyli zamiast konfrontować kogoś, kto mnie krzywdzi, ja daję ciche przyzwolenie. Chociażby nawet taka najprostsza rzecz. Idziemy na imprezę i czasami tak bywa, jak już panowie coś tam chlapną, tak? No to zaczyna się, albo moja żona to czy tamto. A te żony sobie tak nieraz siedzą i się tylko tak podśmiechują. O, o, o, dobra zabawa, nie? I w domu nagle złość jest, nie? No ale przecież nie powiem mojemu mężowi, bo, bo się boję, bo nie chcę, bo nie wiadomo co, tak? I zaraz kolejna impreza, a on widzi tak, no nic nie reagowała, widocznie jej nie przeszkadza, a że mamy z chłopakami dobry ubaw, no to dalej dawaj, nie? No i ona w niej znów się gotuje wszystko, tak, jeszcze tam z tymi swoimi koleżankami, druga grupa się i mówi, jaki ten mój stary, okropny. No patrz, co on nam nie wygaduje, no ośmiesza mnie. Tak? No i wracamy do domu, ciche dni, ten patrzy, hm, co się stało, nie? przecież impreza się udała. Tak? Czyli w momencie, kiedy rzeczywiście nie reagujemy na tą krzywdę, która, która mnie w jakiś sposób dotyka, bo dla mnie to jest niefajne, to tak naprawdę ja krzywdzę samego siebie, bo nie daję komunikatu, słuchaj, to mi się nie podoba. To uderza we mnie. To nie jest fajne. Nie bronię się, tak? Więc nie broniąc się, ja daję też przyzwolenie, że można mnie krzywdzić. I ostatnie, krzywda względem siebie. Ktoś nas krzywdzi, a my nie reagujemy, Tak? Wówczas zachowujemy się tak, jakby nic się nie stało, z roli ofiary możemy wyjść poprzez wypowiedzenie swojej niezgody, nawet jeśli krzywdziciel, nie przestając krzywdzić, zarówno uległość, to jest niestawianie sobie granic, jak i zachowywanie agresywne, to jest naruszanie granic krzywdziciela, wymagają, e, przepraszam, wzmagają jego agresję, tak? Czyli rzeczywiście, słuchajcie, czasami tak bywa tak, że widzimy, że jest ktoś wielkim agresorem, ale jeżeli my nie reagujemy na to, no to niestety, ale my w tym będziemy tkwili. To jest podobne trochę do, do tego wcześniejszego, tak? ale tutaj, moi drodzy, ważne jest, żeby wyrazić tą swoją niezgodę, nawet jeżeli ktoś jest przemocowcem, ale tutaj właśnie bardziej jest dziedzina Mirki, mogłaby tutaj dużo mówić, bardzo mi się podoba, jak Mirka o tym mówi, żeby też być przygotowanym na to, że czasami trzeba chatę opuścić, nie? Że nie mogę zostać skrzywdzicielem, tak? Bo jeżeli wyrażę moją niezgodę, to może dojść do dramatu, nie? Ale też nie mogę być obojętnym. Bo to już nawet, moi drodzy, to nie chodzi o to, to jest najważniejsze, ale nie chodzi tylko o to, że ja siebie krzywdzę, ale na przykład dzieci będą też wzrastały w pewnym mechanizmie, tak? Bo one będą też obserwowały, że tak, tak, że tak należy się zachowywać w takiej, a w takiej sytuacji, tak? I krąg przemocy będzie coraz bardziej zataczany, zataczany, zataczany, tak? A ja po iluś tam latach już jako babcia czy dziadek będę patrzył, matko, mogłem to zatrzymać, a nie zatrzymałem. A krąg przemocy dotyka już moich wnuków czy prawnuków, tak? Także tutaj są te formy, które, krzywdy, które, którymi ranie sam siebie. I teraz, moi drodzy, jeszcze tak już dosłownie telegraficznie, bo też chciałbym, żebyście w jakiś sposób się do tego odnieśli w pracy grupowej. Tutaj mam nadzieję, że przynajmniej troszeczkę gdzieś tam zanotowaliście sobie te krzywdy w stosunku do siebie. Chciałbym, abyśmy tak zobaczyli jeszcze na te kategorie wini krzywd, bo to są trzy grupy które my sobie tak dogłębnie omawiamy na tym ósmym kroku, kategorie win i krzywd. To, co też w tym naszym przeżywaniu jest bardzo, bardzo ważne, abyśmy sobie to ponazywali wszystko. Dlaczego? Bo jeżeli chcesz rzeczywiście, aby ten krok ósmy i dziewiąty zaowocował miłością, to to trzeba bardzo konkretnie ponazywać. Ja już wam pokazałem, że, że można się wpędzić w kozi róg, kiedy nakrzyczy na dziecko, jako forma zadośćuczynienia będę robił zakupy. To nie jest żadna forma zadośćuczynienia, pamiętajmy. Ale wracamy do, do kategorii winy krzywd. Mamy trzy grupy: są to krzywdy materialne, moralne i duchowe. Materialne, moralne i duchowe. I teraz, moi drodzy, jeżeli ja wyrządzam krzywdę materialną, to za dość uczynienie robimy materialne. To nie to, moi drodzy, że teraz zrobiłem krzywdę materialną. Na przykład, wyrządzenie komuś dotkliwej krzywdy to jest szko szkody odczutej jako dotkliwej przez pokrzywdzonego, a nie przez nas. Ukradłem coś. Było to komuś bardzo potrzebne. Ja to ukradłem. Ta osoba przez to cierpi. Tak? I w tym momencie, no właśnie, dochodzę do wniosku, źle zrobiłem. Idę do spowiedzi, wyspowiadam się. Dostanę pokutę, to pokutę jeszcze odmówię. I w ramach zadośćuczynienia ja się za tą osobę pomodlę. No świetnie. Rzeczywiście zadośćuczynienie jak ta lala, nie? Niech Pan Bóg się tym zajmie. Nie? Ja sobie tutaj, prawda, przywłaszczyłem ileś tam kasy mojego sąsiada, a Pan Bóg już mu niech da tą kolejną gotówkę, żeby był szczęśliwy i zadowolony. Nie, moi drodzy, jeżeli uczyniłem krzywdę materialną, zadość uczynienie ma być materialne. I teraz no właśnie tak od razu się odniosę, już co prawda wchodzimy w to doświadczenie zadość uczynienia. Ale. Mam, nie wiem, ja mam czasami coś takiego, że pomimo tego, że się wyspowiadałem z jakiegoś grzechu, on do mnie wraca. Czasami bardzo jest natrętne. I idę drugi raz, bo tak się zastanawiam, dobra coś może nie dopowiedziałem. Mówię drugi raz. Pomogło? Dalej wyrzuty sumienia. Co się dzieje? Dokładnie. Moi drodzy, Pan Jezus mi przeodpuścił grzech, ale z racji, że nie ma zadośćuczynienia, to Pan Bóg się upomina o swoje. Bo zwróćcie uwagę, że jako piąty warunek dobrej spowiedzi, który najczęściej jest robiony połowicznie, brzmi: Tak, jest zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. I nam się czasami tak wydaje, że to zadośćuczynienie polega na czym? Tak, że odmówię pokutę i już mam to zamiatane. Natomiast zapominamy o drugiej części piątego warunku dobrej spowiedzi, a mianowicie zadośćuczynienie bliźniemu. A więc, jeżeli ja komuś wyrządziłem krzywdę, to tą krzywdę staram się wynagrodzić. I dopiero wtedy, kiedy ta krzywda zostanie wynagrodzona, oczywiście w sposób odpowiedni, czyli materialna-materialną, moralna-moralną, duchowa-duchową, to wtedy wyrzuty sumienia nas opuszczają. Także, moi drodzy, jeżeli macie jakieś wyrzuty sumienia i wracają do was jakieś grzechy, to warto się zastanowić, czy zrobiliśmy zadość zadośćuczynienie. Powiem z własnego doświadczenia, kiedy ja sobie to tak bardzo mocno uświadomiłem, bo ja przecież z katechizmu na wykładach seminarium no, miałem co to za dość uczynienie, tak? ale powiem wam, to jest takie moje, tak, że o tych krzywdach materialnych, moralnych i duchowych dowiedziałem się dopiero na krokach. Więc rzeczywiście, kiedy, kiedy zacząłem tak patrzeć na te moje wyrzuty sumienia, tak, tych grzechów, które były wyspowiadane, to jak też zacząłem wchodzić w doświadczenie zadośćuczynienia, niektóre rzeczy po prostu popuszczałem, a niektóre krzyczą – jeszcze nie załatwione. Cóż, jesteśmy w procesie. Tak jest. Kroki to proces, więc jesteśmy w procesie. A więc, moi drodzy, to są te krzywdy. Ja nie będę ich czytał, jest ich bardzo dużo. Bardziej mi chodzi o to, abyśmy gdzieś tam przyjrzeli się tym krzywdom wyrządzonym sobie, i do tego zapraszam Was właśnie w tej pracy zarówno indywidualnej, jak i grupowej. Tutaj zachęcam, abyście sobie w domu sięgnęli do tych kategorii win i krzywd. Pamiętajmy, że są to trzy grupy. Krzywdy materialne, moralne i duchowe. W zadośćuczynieniu jeszcze będziemy o tym mówić, że rzeczywiście to zadośćuczynienie moralne ma być moralnym, materialne materialnym, a duchowe duchowym. Natomiast teraz, kiedy rozejdziecie się na pracę indywidualną, to macie takie zadanie. Na podstawie konferencji spróbuj ponazywać krzywdy, które wyrządzi, wyrządziłeś sobie i innym. To jest twoja praca, więc to jest tylko dla ciebie. Z tych sześciu krzywd wyrządzonych sobie gdzieś tam odnaj się, czym się najbardziej krzywdzisz. Natomiast te krzywdy innym, to tak, no mówię, przeszliście, więc mniej więcej wiecie o co chodzi z tymi winami materialnymi, duchowymi i moralnymi. Jeżeli nie, to będzie zadanie takie do domu już, jak wrócicie. Ale tak przynajmniej sobie tak popatrzcie właśnie przez pryzmat. Nie kto mnie skrzywdził czym, tylko pomyśl, czym ty skrzywdziłeś kogoś. Tak? Bo przyjechaliśmy tutaj, aby pracować nad sobą, a nie nad kimś innym. Czyli to jest takie pierwsze zadanie do pracy indywidualnej. A drugie, to jest bardzo ważne, bo tym się będziecie dzielić w grupkach, co mówią ci o twoich potrzebach, krzywdy, które wyrządziłeś sobie i innym? Czyli przyglądamy się naszym potrzebom. Weź sobie na tapetę jakąś krzywdę i przyjrzyj się, co ta krzywda mówi o twoich potrzebach. Hmm? Dokładnie. Jaka niezaspokojona potrzeba się tutaj pojawiła? bo to, co, co już gdzieś tam wspomniałem, tak krzywda związana jest stratą a że skoro ze stratą, czyli moje oczekiwania i potrzeby, tak więc to sobie ponazywajcie i to nas bardziej interesuje to, to pierwsze zadanie to jest to, żeby sobie uświadomić co się w nas dzieje, a drugie żeby przyjrzeć się tym potrzebom bo teraz będziemy mogli zauważyć czy czasami te moje oczekiwania czy potrzeby nie były tylko moimi jakimiś tam wybujałymi, dokładnie, chciejstwem, tak? I zamiast to mnie rozwijać, to to by mnie niszczyło, tak? Więc tutaj dlatego potrzebne są nam te potrzeby. I później spotkacie się w pracach już warsztat, w grupie warsztatowym i będziemy mieli takie podsumowanie już tego drugiego bloku, a mianowicie przyglądając się konkretnemu doświadczeniu krzywdy, poszukaj w nieobecności Boga i podziel się, za co konkretnie chciałbyś podziękować w tej sytuacji Panu Bogu. Czyli jeżeli biorę sobie tam w tej pracy indywidualnej, biorę sobie bardzo konkretną krzywdę, patrzę na moją potrzebę, która nie została zaspokojona, czyli ta strata itd., dalej I teraz przyglądam się temu, gdzie tutaj jest Pan Bóg, gdzie jest miejsce dla Pana Boga. Jeżeli coś nie zostało zaspokojone, to czy czasami Pan Bóg nie wywołał pewnej takiej sytuacji po to, aby rzeczywiście ustrzec mnie przed czymś? Z racji tego, że często mamy postawę roszczeniową i tego nie widzimy, więc chodzimy właśnie w to poczucie krzywdy. Czyli nie przeżywamy krzywdy, tylko pielęgnujemy poczucie. A więc sobie tam przygotujcie jedno takie doświadczenie krzywdy, którym będziecie chcieli się podzielić z grupą. Albo dwa, to już zależy od Was, ile Wam czasu starczy. I to właśnie, aby sobie na wspólnej y, na pracę y, w grupce omówić, żeby zobaczyć miejsce Pana Boga w bardzo konkretnej krzywdzie, którą zobaczyłeś w pracy indywidualnej. Czy to jest zrozumiałe? Nie. Nie. Co jest niezrozumiałe? Co to znaczy? Nic, bo zadanie, dla mnie to... Na drugi, drugi, drugi. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz, przeczytam. Przyglądając się konkretnemu doświadczeniu krzywdy, czyli pracujecie indywidualnie na krzywdach, rozpisujecie to sobie i tak dalej, tak. Drugie to jest, co mi mówi to o potrzebach moich, biorę, wybieram jedną konkretną krzywdę, którą chcę się podzielić. Poszukaj w niej obecności Boga. Czyli teraz rozważając tą bardzo konkretną krzywdę, staram się, zaprosić w to doświadczenie krzywdy Pana Boga. Dlaczego tak się zadziało? Dlaczego konsekwencje takie, a nie takie? To już takie troszeczkę będziemy sobie starali się gdzieś tam przy pomocy Ducha Świętego rozważać i gdzieś tam się temu przyglądać, ale Duch Święty Wam podpowie, bo to, co mówiłem o tych potrzebach, tak? Bardzo konkretne potrzeby, które nie są zaspokojone, powodują, że czuję stratę, tak? I teraz rzeczywiście ta krzywda pokazuje mi też, czy to jest realna krzywda, czy tylko moja wymyślona. I tutaj właśnie szukam tej przestrzeni dla Pana Boga. Czy Pan Bóg chciał mnie przed czymś ustrzec, przed moim się? Czy rzeczywiście jest to bardzo realna krzywda, którą doświadczam? I tutaj znów zapraszam Pana Boga. Widzę, że rzeczywiście na ten moment jest to realna krzywda, ona mnie boli, więc Panie Boże, czy ja Cię już zaprosiłem w tą krzywdę, czy nie? Jeżeli nie, to zapraszam. Jeżeli tak, to Panie Jezu, uzdrawiaj tą moją ranę, bo ona mnie jeszcze bora. Czyli obecność Boga, bardzo konkretna obecność Boga w tej krzywdzie, którą chcecie sobie omówić. Czy już jaśniejsze to jest? Jeszcze jakieś pytania? Za 10 minut praca indywidualna i o godzinie 17 rozchodzicie się w te miejsca, które już wiecie, praca w grupie.